Witam Państwa bardzo serdecznie, także, także yy, tutaj nowe osoby, z którymi się jeszcze yy, nie spotkaliśmy. Yy, dzisiaj yy, kolejny temat, yy, Dzień Sądu yy, i jeżeli chodzi o Stary Testament, to... Yy, to będziemy dzisiaj przyglądali się fragmentowi księgi proroka Amosa. Jest to krótki fragment, zaledwie pięć wersetów, ale on też jest w jakiś sposób obudowany, więc spojrzymy odrobinę też szerzej, chociaż skupimy się właśnie na, na tych pięciu wersetach. I na początku może parę słów przypomnienia, czy, czy może dla... Pewnie przypomnienia dla większości z Państwa. Parę, parę spraw o proroku Amosie, o księdze Amosa. Prorok... Nie no. widzę. Prorok Amos pochodził z Tekoa. To jest około 15 km na południe od Jerozolimy. I była to niewielka wieś. To jest już pierwsza rzecz, która proroka Amosa wyróżnia. On jest, jest po prostu człowiekiem, który żyje na wsi, który pracuje na wsi. Jest między innymi pas pasterzem. Yy, mamy dosyć dokładne informacje na jego temat zawarte w samej księdze. Yy, słowa Amosa, który był jednym spośród pasterzy z Tekoa. Co widział w sprawie Izraela za dni Ozjasza, króla Judy, i za dni Jeroboama, syna Joasza, króla Izraela, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi? I tutaj to już nam sporo mówi. Przede wszystkim, mniej więcej, kiedy działał. A działał za dni Ozjasza, króla Judy. To już były czasy, w których, w których Izrael, państwo północne, królestwo północne oraz Juda rozpadły się. Były niezależnymi bytami politycznymi i w Judzie panował król Ozjasz, a w Izraelu Jeroboam II, który, który, który był synem Joasza. Te koła to była, tam były jakieś, jakieś badania archeologiczne. To była bardzo malutka wieś, ona mogła pewnie liczyć około właśnie 150 osób. Chociaż to oczywiście jest, jest bardzo przybliżona kwota. No ale, ale wiadomo, że to, to było parę, paręnaście rodzin, które razem, razem tam się osiedliło. W, w księdza Mosa też później w siódmym rozdziale czytamy, że prorok Amos był pasterzem owiec oraz przycinał sykomory. Czy tylko przy, przy, przycinał sykomory, czy po prostu był ogrodnikiem, czy rolnikiem? Ee... Przycinał czy nacinał? Ja pamiętam, przy... każdym razie nacinał sykomory. Y... Zaraz sprawdzimy, chociaż zastanawiam to się. Chce się chodzi w celu uzyskania tego soku sykomorowego. No nie a bo o co się nacina sykomory, żeby zmieniły smak, bo to one są normalnie To czy... bardzo możliwe, tak. Mhm. Y... I... Y... Prorok, prorok Amos zostaje powołany, ale co wyjątkowe, aby, aby prorokować w Izraelu, aby prorokować w Królestwie Północnym. Większość proroków judejskich była powołana do, do głoszenia Słowa Bożego w Judzie, w zasadzie jedynym, drugim, jedynym takim przykładem jest Jonasz, który zostaje posłany jeszcze dalej za Syrię do Asyrii, do stolicy państwa asyryjskiego, do Niniwy. Amos jest także pierwszym prorokiem. Tutaj on, jego działalność przypada na pewno między te lata i, i najprawdopodobniej. No, był on, był on najstarszym, naj, najstarszym działającym prorokiem. Prawdopodobnie nie był on zbytnio wyedukowany ze względu na swoje pochodzenie, ze względu na swój zawód. Nie miał prawdopodobnie wykształcenia religijnego. Pierwszy z proroków... Którzy, którzy zostawili księgę. Tak, oczywiście. Tak, tak, tak to, to, to nie dopowiedziałem. Oczywiście, to chodzi o, chodzi o tych proroków, o których wiemy po prostu, którzy zostawili swoje piętno na, na Biblii i, i mają swoją księgę w, w Biblii hebrajskiej. Tutaj jeszcze taka mała uwaga, ponieważ w samej księdze Amosa, jak Państwo może będą czytali czy czytali yy, i w wielu innych prorockich księgach yy, jest yy, wiele sformułowań yy, wymiennych stosowanych na królestwo północne Izraela. Yy, Izrael, Józef, yy, yy, Efraim, Efraim to jeden z dwóch synów Józefa, yy, yy, był Efraim i Manasses, oni właśnie byli yy, byli jednym z tych 10, jednymi z tych dziesięciu pokoleń, które osiedliły się na północy, ponieważ właśnie na północy osiedliło się 10 pokoleń Izraela, a w Judzie, a w Judzie potomkowie Judy, no i zostali lewici, którzy też, też mieli działać przy świątyni. Jakub Czyli też w zasadzie no, to y, poprzednie imię Izraela, y, patriarchy Izraela, y, oraz Samaria od stolicy, y, która tutaj nie ma na tej mapie, y, znajduje się mniej więcej w centrum y, tutaj, tego obszaru. Y, z ważnych miast to jeszcze Betel i y Gilgal, zwłaszcza Betel, które były ośrodkami kultycznymi, y, które, w których oddawano cześć. Y, Bogu, chociaż oddawano cześć y, oczywiście w jakiś sposób taki nie... Y, y, y, y, y, y, y, y, jak to powiedzieć, może niekoniecznie niezgodny. Z perspektywy Judy y, te kulty północne oczywiście były nielegalne, ponieważ kult mógł odbywać się tylko y, w Jerozolimie. I y, y, y, Amos y, rzeczywiście tutaj y, widać w księdze ten judejski punkt widzenia, gdzie, gdzie jest krytyka tego kultu w Betel, w Dan, krytyka króla Jeroboama, który jest bardzo negatywnie przedstawiany. On próbował wprowadzać różne takie reformy religijne w Izraelu, aby, aby uniezależnić się w jakiś sposób taki religijny od Judy. My dzisiaj na Izrael ogólnie mówimy Izrael, prawda? I też na to, co jest później, to tak naprawdę po upadku Izraela, y, północnego królestwa, y, zaczyna się mówić, odnosić tę nazwę Izrael po prostu y, do, y, do całego ludu Bożego, do wszystkich Izraelitów Judejczyków. Y, niektórzy mówią, że czuć tam troszkę do obojętności, że y, prorok Amos. Y, też trochę jak Jonasz opornie. W sensie łamosa on nie, nie czyni nic opornie, ale niektórzy odnoszą takie wrażenie, kiedy czytają księgę, że przychodzi, mówi swoje i wraca. Jest, jest prorokiem bardzo... który łatwo wpada w złość. Bardzo skupia się mocno na Sądzie Bożym ale także oczywiście są i, i, i fragmenty, kiedy to współczucie widać. I przede wszystkim piętnuje niesprawiedliwość społeczną, a także hipokryzję objawiającą się w tym, że kult... Zresztą te dwie rzeczy są bardzo uzasadnione przez warunki społeczne, jakie panowały, o których już zaraz będę mówił. Hipokryzja była spowodowana tym, że kult bardzo dbano o kult, ale nie zachowywano prawa. No i właśnie, wynikało to po części z sytuacji społecznej, poza, poza tym, jaka po prostu natura ludzka jest. Po trudnym okresie wojny domowej ten ósmy wiek, kiedy pod koniec IX wieku państwo północne i południowe powstały, nastąpiło rozbicie, ale w 8 wieku, przez większość 8 wieku, w, zarówno w Izraelu, jak i w Judzie panuje dobrobyt. Może Państwo zauważyli, że te lata panowania są bardzo długie. To były spokojne, stateczne, długie rządy w trakcie których państwo się rozwijało, handel kwitł, a to z tego powodu, że główny rywal Izraela, Syria, ze stolicą w Damaszku została podbita przez Asyrję I na ten moment Izrael i Juda miały spokój. Na pewien czas sam prorokamos mówi o zaskakujących sukcesach militarnych, ale właśnie też o tym rozdźwięku między etyką a religią, a Akultem. To wszystko kończy się upadkiem Samarii w 722 roku, i w pewien sposób, mimo że, mimo, że prorok Amos ani razu nie używa nazwy Asyrii wprost, to w jakiś sposób przewiduje to, że Asyria właśnie podbije Izrael, podbije Samarię. Z powodu ich odstępstwa od boga. Ten y, rosnący dobrobyt kojarzył się właśnie, y, wiązał się również z y, tą rosnącą niesprawiedliwością społeczną, gdzie bogaci mieli coraz więcej, o czym Amos y, w księdze, także w zasadzie na przestrzeni całej księgi wspomina, a, a biednymi, którzy, y, no, którzy oczywiście y, nie korzystali z tego dobrobytu. Tutaj jest taki ogólny zarys księgi, księgi Amosa. Na początku Amos jakby złożyczy przeciwko wszystkim narodom, wielu narodom przeciwko Syrii, Edomitom, Filistynom, Amonitom, Moabitom, Fenicjanom. Co ważne, później zaczyna złożeczyć przeciwko Judzie i przeciwko Izraelowi i mówić o ich grzechach. Dalej mówi właśnie o Judzie i o Izraelu. Później ja może przeczytam dla przykładu. Dla przykładu później następuje taka piękna seria. Amos jest w ogóle bardzo poetycką księgą. Następuje y, seria wizji y, z sądu. Y, I są wizje, które oznaczają różne y, typy zagłady. Y, pierwsza to jest na przykład plaga szarańczy. To mi ukazał Jakwe Pan. Oto stworzył szarańcze w czasie, gdy zaczynał wchodzić wschodzić potraw, mianowicie potraw po koźbie królewskiej. Gdy wtedy miała pożyć całą roślinność kraju, rzekłem: O Jakwe, panie. Zechciej przebaczyć, jakże się Jakubo stoi. Jest przecież taki mały, więc ulitował się Jakwę. Nie stanie się to, powiedział Jakwę. I Amos broni przed kolejnymi tymi wizjami, przed wizją suszy. Później jest wizja kosza z owocami, jest kara na oszustów, ciemności i żałoba. Trochę to przypomina też może plagi egipskie, co też dzisiaj będzie miało dla nas znaczenie, ale też Amos w pewnym momencie zostanie z Bethel wydalony. Hmm. I to jest, to jest mniej więcej Amos. Zachęcam Państwa, bo rozdziały są dosyć krótkie, hmm. żeby sobie może przypomnieć, bo, bo jest, jest to naprawdę księga warta hmm. Przemedytowania, a poza tym wydaje mi się, że to, o czym dzisiaj postaram się powiedzieć, to, to jest tylko. To jest jakby jeden z fragmentów, które można by było wybrać. A tak naprawdę po, tym, po tych zajęciach warto by było może przeczytać całą księgę właśnie w tym kluczu tego dnia sądu. Jeszcze chciałem tylko wspomnieć, że przepraszam bardzo. Postaram się, aby następne zajęcia były bardziej w formie ćwiczeniowej. Tak jak, tak, jak one tutaj powinny być. O, tak, to jest takie też moje postanowienie. Nie zawsze jest to łatwo zrobić. Przy naukach humanistycznych, przy tekście biblijnym, ale postaram się, aby tak to wyglądało. Następne zajęcia zresztą będą o księdze Hioba. I tak, tutaj jest piąty rozdział. Piąty rozdział bez, aż do wersetu 15. Czyli od 16, jakby zaczyna się ten fragment, który nas będzie najbardziej interesował. Ale chciałbym, żeby może ktoś z Państwa przeczytał, abyśmy tak weszli w kontekst tego fragmentu, o którym będziemy szczegółowo mówić. Który was, y, to wszystko, jakbym mógł prosić. Słuchajcie tej mowy, która jako pieśń żałobną o Was zaśpiewa do domu Izraela. Upadła. Oj, przepraszam bardzo. Nie <grym> będzie mogła powstać dziewica Izraela. Leży na ziemi, nikt jej nie podzieli. Gdyż tak mówi Pan Bóg, miastu, które wysłało tysiąc wojska, pozostanie stu które wysłało stu, ocali dziesięciu dla doma Izraela. Tak mówi Pan do domu Izraela: Szukajcie mnie, a żyć będziecie. Nie szukajcie zaś Betel i do Gilgal nie chodźcie, i berszeby nie odwiedzajcie, Ale moim Gilgal pójdzie do niewoli, a Betel zniknie. Szukajcie Pana, a żyć będziecie, gdyż inaczej, jak ogień nawieź on domu Józefa i strawi nikt nie będzie mógł zgasić ognia w betel. Prawość obracacie obraca w piorun, a sprawiedliwość do po ziemi. Ten to ten, który uczynił plejady i oriona, który przemienia ciemność w poranek, a dzień w noc ciemnia, ten, który wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi. Pan jest imieniem. On na mocnego zsyła zniszczenie, i sprowadza zniszczenie nad kielą. W bramie nienawidzą dowodzącego słuszności, niecierpiątego, który mówi prawdy. Ponieważ leptaliście biednego i daniny w zbożu braliście od niego, możecie zbudować sobie domy z kamienia czesanego, lecz nie będziecie w nich mieszkali, możecie piękne winnice zasadzić, lecz nie będziecie pili z nich winy. Ale bowiem poznałem mnogie wasze złości i grzechy, o wy, ciemiężcy sprawiedliwego, biorący okup i uciskający w bramie ugody. Dlatego w tym czasie milczy człowiek roztropny, bo to jest czas niedobry. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan Bóg zastępów będzie z wami, tak jak to mówicie. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro. Wymierzajcie w bramie sprawiedliwym może ulituje się Pan Bóg zastępów nad resztą pokoju Kim Dziękuję bardzo. Większość biblistów, którzy mówią o, o tym tekście, o rozdziałach 5-6, na, wskazują na to, że taką jednostką literacką jest fragment od wersetu pierwszego do wersetu tutaj, już to będzie stale towarzyszący nam tu z prawej strony. Ten fragment nasz dzisiaj jest interesujący aż do wersetu siedemnastego, i ten fragment. Ja może troszkę nieczytelnie tutaj to zrobiłem, także tutaj nie ma zawartych tamtych wersetów ale zaraz stanie się jasne, że ten cały fragment posiada tak zwaną strukturę chiastyczną, czyli strukturę taką koncentryczną. Początek i koniec do siebie nawiązują, koniec nawiązuje. Tutaj fragment mniej więcej czwarty, piąty werset tutaj i jakby on się tak ściska, ściska się do środka, aż do centralnego fragmentu, w którym jest pokazana chwała Pana Boga. Na tym tutaj nie będziemy się skupiać, ale chciałem pokazać, że właśnie te wersety 1, 3 i werset 16 mają ze sobą dużo wspólnego. Dlaczego? Dlatego, że tutaj w pierwszym, w pierwszym wersecie Słuchajcie tej mowy, którą je, je, jako pieśń żałobną o was zaśpiewam w domu Izraela. Upadła, nie będzie mogła powstać dziewica Izraela. Leży na, zim, na ziemi, nikt jej nie podźwignie. Y, mamy tutaj do czynienia z pieśnią żałobną, z żałobą, z lamentem, y, który jedni twierdzą, że oznacza, że jakby Amos twierdza już, że dla Izraela nie ma żadnych szans, że już lamentuje y, jest lament jak na pogrzebie, albo, że właśnie Izrael jest bliski śmierci. Izrael jest porównany do dziewicy, czyli do kogoś, kto ma, z jednej strony ma potencjał, ma przed sobą całe życie, a z drugiej strony jest w jakiś sposób bezbronny. I właśnie, werset szesnasty. Dlatego tak mówi Pan, Bóg zastępów panujący. I tutaj mamy y, włożone w, w słowa y, Pana Boga y, zapowiedź lamentu. Tam był lament, y, który rozpoczął jakby cały ten fragment, y, a tutaj mamy, y, później było wezwanie do nawrócenia, y, właśnie wychwalanie Pana Boga znowu, wezwanie do nawrócenia, y, to, o czym mówiliśmy na początku, ta niesprawiedliwość, te złe czyny, które Izraelici popełniają i potem znowu tak jakby może nic się nie zmieniło, Amos wraca do tego lamentu. Tak jakby ta śmierć Izraela była już postanowiona albo prawie postanowiona. Zresztą w większości komentarzy, jakie czytałem, Wszyscy zadają sobie to pytanie. Właśnie czy, czy Amos, dla Amosa, nadzieja dla Izraela jest czysto teoretyczna? Czy rzeczywiście to nawrócenie, do którego jednak Amos wzywa, może jeszcze sprawić, że unikną tej zagłady? I tutaj ten zapowiadany lament, który będzie na ulicach właśnie Betel Samari. Na wszystkich placach będzie lament, na wszystkich ulicach krzyczeć będą biada, biada. Wzywać będą rolnika do żałoby, do lamentowania, umiejących jęczeć. A więc na wszystkich placach, na wszystkich ulicach, czyli tam, gdzie, zwłaszcza na placach, tam, gdzie jest największa radość, gdzie, gdzie, gdzie odbywają się, odbywało się tak naprawdę życie publiczne, czy przy bramach, czy na jakichś skrzyżowaniach dróg, tam będzie odbywał się lament. I, i, I widać tutaj taką powszechność tego. Ze względu na to, że ci umiejący jęczeć. To są w rzeczywistości. To są w rzeczywistości profesjonalni żałobnicy. To była rzecz obecna w starożytności, obecna y, też w średniowieczu, y, ale na pewno, na pewno, no pewnie w jakiejś troch, trochę zmienionej formie, ale, ale w całym basenie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie w starożytności spotykamy się właśnie z Urzędem y, Profesjonalnych Żałobników, ponieważ y, im więcej y, osób y, opłakiwało kogoś na pogrzebie, y, tym... Tym, w jaki... Spo... No, miało to znaczenie yy, dla, dla rodziny i Panie dla statusu. Kłaczki, tak. Dokładnie, tak tak, tak, tak. No to i w Egipcie starożytnym tak, tak. Zresztą z Egiptu też zaraz pokażę... <laughs> No zresztą też kadroce, kadroce krzyżowej Pan Jezus też spotyka płaczące niebiasty. Mhm. E, tak więc właśnie tak jak w tym pierwszym wersecie, tak tutaj widać ten pogrzebowy nastrój. E, hebrajskie misped to jest e, taka lamentacja, żałoba e, i ona tutaj dominuje, ona pojawia się kilka, kilka kro kilkukrotnie. E, o, zresztą, e, e, Tutaj mam yy, fragment z księgi Jere Jeremiasza, yy, a propos tych płaczek. To mówi Pan Zastępów. Uwaga, zawołajcie płaczki, aby przyszły. Poślijcie po najroztropniejsze, by przybyły. Niech się spieszą i niech zaśpiewają nad nami pieśń żałobną, a łzy wytrysną z naszych oczu i woda popłynie z naszych powiek. Albowiem głos żałobny daje się słyszeć z syjonu. Jakże jesteśmy zrujnowani, zawstydzeni ponad miarę, ponieważ musimy kraj opuścić i porzucić nasze mieszkania. Niewiasty, słuchajcie słowa Pana i niech wasze ucho przyjmie słowo ust Nauczcie wasze córki zawodzeń, a jedna drugą pieśni żałobnej. Tutaj jest ta pieśni żałobna. Śmierć wtargnęła przez nasze okna, weszła do naszych pałaców, zgładziła dziecko z ulicy, a młodzieńców z placów. Tutaj troszkę uciąłem, tam dalej było coś jeszcze o trupach ludzkich, ale już tego nie mam. Ale widać tutaj to, jako rzeczywiście taką funkcję społeczną. Zawołajcie płaczki, później jest polecenie do tego, aby niewiasty nauczyły waszych córek zawodzeń, a jedna drugą pieśni żałobnej. Więc były przewidziane pieśni, przewidziane, przewidziane rytuały, które takie płaczki wykonywały. Zresztą tutaj nawet, nawet to widać w polskim tłumaczeniu, jak tutaj bardzo też się podkreśla, jak Amos tutaj para, stosuje paralelizm i, i tak poetycko bardzo. Poetycko tutaj przekazuje te Boże słowa. Bożą, Bożą jakby obietnicę. Na wszystkich pracach będzie lament, na wszystkich ulicach krzyżeć będą biada biada. Wzywać będą rolnika do żałoby, do lamentowania umiejących jęczeć. Rzeczywiście tutaj ten rytm i te paralelizmy nie są przypadkowe. One, one, one tłumaczą zachował to, co występuje w języku hebrajskim. Hmm. To, co pokazuje na powszechność, na, na dwie rzeczy wskazywać może obecność rolnika, rolników w zasadzie, którzy też zostali wezwani do żałoby. Po pierwsze, może być tak, że ta ludność miejska bogatsza, jej już praktycznie nie ma, to pokazuje powszechność zagłady, a także powszechność... Powszechność tego lamentu, tej żałoby, jaka się roztacza w najbliższej okolicy, że ci rolnicy, mimo tego, że muszą odejść od roli, aby dołączyć do żałobników, do, do płaczek, aby wystarczająco jakby lamentować nad, nad tą wielką zagładą, która się dokonała. Albo też przez plagi czy plagę, bo tutaj nie, nie ma jeszcze powiedziane w jaki sposób Pan Bóg, Pan Bóg uderzy w Izraela, albo po prostu plagi spowodowały, że rolników także ta zagłada dotknęła. O właśnie, tutaj płaczki egipskie i greckie. Więc była to powszechna praktyka. Eee, werset 17. We wszystkich winnicach będzie narzekanie, bo przejdę pośród Ciebie, rzekł Pan. Eee, trochę szkoda, że, to, eee, że ten werset jest tak wcześnie, bo on jest bardzo mocny. Eee, najpierw mamy winnicę. Oczywiście eee, jest to przede wszystkim miejsce eee, radości. Eee, z księgi Izajasza Radość i wesele znikły z sadów to też jest y, y, y, przykład jakby tego, kiedy, kiedy dzieje się jakaś, jakaś zła rzecz w winnicy, y, ale pokazuje ten fragment Izajasza, y, jak były winnice kojarzone, z jaką radością. Radość i wesele znikły z sadów, w winnicach nikt nie nawołuje radośnie, nie pokrzykuje wesoło wina w tłoczniach nie wygniatają depczący. Sprawiłem, że ustały przyśpiewki". Y, więc takie skojarzenie, że jak winnica, jak wino, to, to też pewnie odbywają się tam jakieś zabawy, jakieś spotkania. Y, I w księdze Izajasza i tutaj u Amosa y, y, w tych winnicach będzie narzekanie. Y, zresztą winnice już się pojawiają wcześniej, w, jakby w tym, kon, w tym kontekście wcześniejszym możecie piękne winnice sadzić, lecz nie będziecie pili z nich wina. To też jest pokazany ten kontrast tego dobrobytu rosnącego, a tego, o czym mówi Amos. Co zapowiada Amos, co ma się stać. No i pojawiają się słowa bo przejdę pośród ciebie. Yy, z czym może państwu się kojarzą te słowa? Wyjście z Egiptu. Tak, dokładnie. Wyjście z Egiptu, ale jest to fragment szokujący, ponieważ najważniejsze wydarzenie z historii Izraela. Tudzież z aniołem, który się przeszedł przez obóz Sena Chereba i spowodował śmierć na 60. Tak, tak. Ale właśnie. Y, Bóg, bo tu to znaczy, jest takie smutne stoje, Ale y, tam Begimcie, też jest smutne, też jest ponieważ w Egipcie tak chodzi o dziesiątą plagę. O, o dziesiątą plagę. tak. Y, bo tak, bo y, tak. W obozie syna też. To rzeczywiście. To jest, bo jakby Pan Bóg zazwyczaj przechodzi, y, żeby zabijać, y, w, żeby wymierzać karę w starym Testamencie obcym narodom, a nie y, a nie Izraelitom, nie swojemu narodowi wybranemu. A tutaj mamy coś, co jest związane z najważniejszym wydarzeniem, z Eksodusem, skierowane przeciwko, zapowie skierowana przeciwko Izraelitom. Może, może z Księgi Wyjścia tutaj przeczytam, może taki krótszy, bo tam dwa razy jest o tym wspomniane, 12 rozdział, 12 werset. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej. Od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja pan. Tak więc właśnie następuje odwrócenie sytuacji. Bóg zamierza przejść przez swój lud, aby jego sądzić. Czy tylko łamał sobie? Nie wiem. Ale sprawdzę z tak mocnym właśnie pokazaniem, że Izrael też tu Możliwe, że nie, ponieważ nie. następni prorocy korzystając jakby z, powiedzmy z obrazu Famosa, nawet idą dalej, jakoś mocniej nawołują, ale aż tak się w to nie zagłębiałem, ale, ale sprawdzę. Bo to, to zresztą ciekawe. No i właśnie, urzeczywistnienie prorostwa, nie wiadomo, czy to będzie wojna, czy to będzie plaga, z perspektywy my jakby czasu wiemy, że, że tę zagładę utożsamia się w jakiś sposób z najazdem Asyryjczyków, ale Amosa interesuje co innego. Nie w jaki sposób to się stanie, ale właśnie na kim ten sąd i ta kara się odbędą. I właśnie upadek moralności prowadzi do sądu Izraela, podobnego do sądu nad resztą narodów. W jakiś sposób Izraelici zostają tutaj postawieni yy, na równi z innymi narodami. Jeszcze... Mm -hmm. tak. Już można? Mm -hmm. Tak? Okej. Okay. Yy, tutaj jest Grawerunek werunek XIX-wieczny właśnie dziesiątej Pragi egipskiej. Osiemnasty werset. Biada oczekującym Dnia Pańskiego. Co wam po Dniu Pańskim? On jest ciemnością, a nie światłem. Pojawia się pierwszy raz Dzień Pański, który... Temat dzisiejszego spotkania to jest Dzień Sądu. Tutaj w naszym tekście pojawia się Dzień Pański. Ale no w jaki sposób pojawia się tutaj yy, zupełnie zaskakujący, <coughs> myślę, dla słuchaczy Amosa sposób. Czyli wyobrazimy sobie Amosa, który w Betel yy, stoi na którymś z placów i, i, i mówi i głosi to słowo. Yy, to na pewno musiał to być szok dla, dla, dla tych słuchaczy. Yy, parę słów o yy, biedzie, która już się pojawiała. <coughs> Ona może są bardzo też podzielone zdania, co ona tutaj wprowadza. Generalnie w Starym Testamencie, biada e, to sformułowanie e, może wprowadzać e, kilka, kilka rzeczy. E, klątwę może oznaczać: klątwę e, może oznaczać e, znowu, właśnie, lament żałobny. Biada komuś, jakby taki lament nad czyimś losem, albo pouczenie, mądrość, jako przeciwieństwo do błogosławionych. Czyli, czyli no, poza zachętą do czegoś, to tutaj biada, czyli zachęta do nierobienia czegoś. I tutaj jest właśnie biada oczekującym Dnia Pańskiego. To słowo oczekującym w hebrajskim hammitawim to jest w takiej formie bardzo mocnej. Chodzi o pragnienie, i bardzo często jest ono stosowane w takich ekstremalnych przypadkach głodu albo łaknienia, czyli, czyli, czyli to jest takie angielskie craving, takie pożąda, pożądanie czegoś bardzo mocne, więc i tutaj zresztą następuje kontrast. Bardzo mocny, ponieważ Izraelici oczekują Dnia Pańskiego. Pragną go. Można by powiedzieć, że nie mogą się go doczekać. A prorok się pyta, co Wam po dniu Pańskim? I mówi coś, co dla nich jest, pokazuje zupełnie inną koncepcję Dnia Pańskiego niż ta, którą oni mają. On jest ciemnością, a nie światłem. I dlaczego tak jest? Dlatego, że ten Dzień Jachwe, bo ten Dzień Jachwe, Dzień Pański, to jest oczywiście Jom Jom Jahwe, ale Jahwe nie było czytane, było czytane jako ten tetragram, to, to o czym ostatnio już mówiliśmy, był czytany jako Adonai, jako Pan. I dlatego jest to Dzień Pański, ale no dosłownie, dosłownie jest to Dzień Jachwe. I w niektórych tłumaczeniach tak jest zostawiane, bo tutaj nie, nie ma jednorodności w tłumaczeniach chrześcijańskich. Y, jedni zachowują Jahwe inni właśnie mówią Pan. A widziałem też właśnie w poezjańskiej Biblii czasami jest Pan Jachwe pomyślników. I y, y, co ten dzień, Pański Dzień Jachwe y, oznaczał? Właśnie. Et Jom y, JHWH, właśnie, czyli czytane jako Adonai. Co ten dzień Pański oznaczał? Amos w ogóle pierwszy, jako pierwszy wspomina o Dniu Pańskim, używa tego jako takiego określenia technicznego na przyjście Pana, ale na pewno to słowo, to sformułowanie było znane słuchaczom, to nie jest żadna nowość, no, ponieważ, ponieważ jakoś weryfikuje rozumienie tego słowa. Odnosi się do, do rzeczywistości już znanej, chociaż pokazuje ją w innym świetle. <coughs> interpretuje ją w inny sposób. I czym był Dzień Pański dla Izraelitów? Ta pewność, jaką Izraelici mieli w Dniu Jahwe, Dniu Pana, była dla nich takim mostem między przeszłością i teraźniejszością. Dzień Jachwe wydaje się być powiązany z dawnymi wojnami Izraela, w których Pan w cudowny sposób wybawiał lud, lud Boży, lud Izraela. Pamięć o takich zwycięstwach jak, jak nad Gideona nad Madianitami z Księgi Sędziów, czy, czy Dawida nad, nad Filistynami, nad Goliatem, wzmagały nadzieje na przyszłe zwycięstwa Izraela i bardzo często właśnie te manifest, manifestacje Boga były naz, nazywane dniami właśnie na przykład dniem Madianitów czy, czy, czy dniem Zemsty, czy dniem Jachwę, jak u Izajasza. No Izajasz to już jest nieco późniejszy prorok, który, w którym też ten dzień Jachwę, dzień Pana się pojawia. Więc w ten sposób właśnie oznaczano tę Interwencje, często interwencję jakoś militarną Pana Boga wybawiającą Izraela. I dlatego to pozytywne skojarzenie. I te, te, te dawne wygrane nie były jedynie właśnie dawnymi wygrane, wygranymi. Ich znaczenie było, tak jak znaczenie wyjścia z Egiptu, tak samo znaczenie innych wygranych było podtrzymywane w kulcie w modlitwach i a tutaj mam zresztą przykład też z Izajasza, Izajasz 13 rozdział 9 werset oto dzień pański właśnie nadchodzi okrutny najwyższe wzburzenie i straszny gniew żeby ziemię uczynić pustkowiem i wygładzić z niej grzeszników więc w ten sposób właśnie, w taki pozytywny dla Izraela, dla siebie sposób Izraelici mogli odczytywać, oczekiwać tego następnego dnia pańskiego. Ciemność oczywiście tutaj to będzie jakiś, jakiś synonim, jakaś metafora zagłady, a światłość wybawienia. No i Amos podważa słuszność tego podejścia Izraelitów do w zasadzie podstaw ich wiary i prezentuje odmienną perspektywę od tej zwodniczej, czyli takiej eskapistycznej, uciekającej w świat marzeń teologii Dnia Pana, Dnia Pańskiego, gdzie Dzień Pański, przyjście Pana, dotyczy wszystkich poza samymi Izraelitami, poza ludem wybranym. Dzień zwycięstwa Izraelitów nad wszystkimi innymi narodami. Tak. A, a tutaj Mm, y, prorokamos y, roztacza inną perspektywę. E... W wersecie 19 mm. mamy taki obraz. Jakby uciekał człowiek przed lwem, a trafił na niedźwiedzia. Jakby skrył się do domu i oparł się ręką o ścianę, a ukąsił go wąż. E Tutaj to jest tak porozbijane, ale niektórzy komentatorzy bardzo ładnie robią z tego jedną ciągłą narrację. Pokazują, Mówią o uciekającym w panice człowieku, który ucieka przed lwem, trafia na niedźwiedzia, ucieka dalej przed tym niedźwiedziem, ucieka do domu i tam się czuje bezpieczny. I to jest taki obraz tej sytuacji, w której znajdują się Izraelici. Znajdują się w domu, panuje dobrobyt, czują się bezpieczni. A tu nagle, kiedy ten uciekinier, szczęśliwy, odpoczywający po tej ucieczce, że uciekł z rąk tych groźnych bestii, okazuje się, że zostaje ukąszony przez węża, który może jakoś tam w ścianie, przez ścianę, gdzieś przez szczelinę się dostał. I y, tutaj jest, y, chciałem pokazać, y, jak to, dlaczego w hebrajskim tutaj w tłumaczeniach będą bardzo różne y, wersje i duże rozbieżności, właśnie w tych łącznikach. A y, bo na przykład w upał listów będzie y, albo w niektórych miejscach, y, a właśnie w niektórych tłumaczeniach zagranicznych będzie to tak pociągnięte jako jedna narracja, a nie jako takie różne obrazy, z których można sobie wybrać. Jest tutaj zastosowane coś takiego jak waf konsekutywum. To jest. O, tutaj ten. Z... O, przepraszam. <laughs> Te to jest ten znak tutaj w tych czterech wersetach po kolei, znajdujący się. I to jest taki znak, który może oznaczać mnóstwo rzeczy. To jest taki znak, który oznacza narrację, wprowadza jakąś narrację, opowiadanie, ponieważ są różne formy literackie w hebrajskim. Czasy są bardzo... Nie ma tak, że jest przeszły, teraźniejszy. Niby są, ale tak naprawdę teraźniejszy może być i przeszłym, i przyszłym. Jest to, wygląda to trochę inaczej niż w naszych językach, czy w słowiańskich, czy w romańskich. I, i dlatego tutaj pojawiają się te rozmierzności, ale uważam, że to jest bardzo piękny obraz, właśnie kiedy, kiedy zastosuje się taką łączną narrację i wtedy jakby te waf wprowadzają kolejne, kolejne etapy tego opowiadania, tego obrazu. I co to pokazuje? Pokazuje właśnie raz, że tę taką może nieadekwatność, to w jaki sposób ten uciekinier zostaje zaskoczony w swoim domu, ale także nieuchronność i powszechność zagłady nieuchronność tego sądu bożego, który odbędzie się w dniu Pana. O właśnie, tutaj widać, że to jest, to jest cekła niewypalana, tylko suszona na słońcu. No i właśnie te mury, jako że te szczelności ze względu na temperaturę nie było, nie była taka ważna i nie dało się jej tak łatwo uzyskać, to widać, że tutaj taki wąż spokojnie mógł sobie się wślizgnąć. A to jest różnica między dwoma lwami, afrykańskim i azjatyckim. Prawdopodobnie to znaczy, bo to azjatycki lew, czy zwany też perskim, takiego napotkali. A jeżeli chodzi o niedźwiedzia, to jeszcze do XX wieku w Palestynie były obecne niedźwiedzie. Już nie są, ale były, jeszcze tam występowały. I ostatni werset, werset dwudziesty po tym obrazie. Wracający trochę do tego osiemnastego wersetu. Przecież Dzień Pański jest ciemnością, a nie światłem. Potem jest rozszerzenie, mrokiem, a nie ma w nim jasności. Tak, a to... To ciekawe, ja tego wcześniej nie zauważyłem, ale to pokrywa się z tym, co jakby, nie, nie rozumiem dokładnie tego przecież w takim razie tutaj, zwłaszcza, że to jest pytanie, ponieważ tam dosłownie jest, czyż nie, czyż Dzień Pański nie jest ciemnością, a nie światłem, mrokiem, a nie ma w nim jasności i wtedy, to, ładne pytanie, nikt tak. Tak. i wtedy pasuje, pytanie. Tak. nie, nie wiem, a, a może ja go niechcący dodałem, nie wiem. Ale. Jest, jest, tak? Jest, jest. Jest w No tak. Więc, więc tutaj jest to pytanie: pytanie oczywiście retoryczne. I druga część jeszcze mocniej pokazuje głębię tego, ponieważ nie pokazuje nie po prostu, że Dzień Pański jest ciemnością, a nie światłem, ale że jest mrokiem, w którym nie ma w ogóle żadnego światła, żadnego blasku. Yy, więc jest to powtórzenie, ale powtórzenie, które yy, jeszcze mocniej, dobitniej wyraża yy, yy, pewną prawdę. Yy. A Pauliście po, po, po inaczej mają. Zrozumcie, że dzień Pana będzie ciemnością, a nie światłem, rokiem bez żadnej jasności, bez pytajnika. Yy. Jeszcze, jeszcze, tak, tak, tak, tak, tak. i bez tak, okay. końcu. Jako znaku? Nie, nie ma. Nie, nie ma. Myślę, że to jest jakieś yy, bardziej y, literacko. Po prostu y, pauliści tutaj y, zastosowali y, bardziej literackie tłumaczenie, po prostu, ponieważ w hebrajskim y, tutaj to halo, h, ha, ta, ta literka, tutaj z tą kreseczką to jest h, y, to jest właśnie y, y, czy, takie czy, a lo, y, czyli Tutaj jest l i o, halo to jest właśnie czyż, czy, I tutaj jest ciemność. Więc po prostu myślę, że Pauliści właśnie tak literacko bardziej chcieli... No bo w zasadzie wyraża to to samo, prawda? Takie tu jest pytanie retoryczne, a tutaj ujęte w formie zdania twierdzącego. Takiego wezwania, zrozumcie, że... no i tak podsumowując jeszcze tutaj po prawej stronie jest fragment siódmego rozdziału księgi Amosa to jest prawie sam koniec księgi w zasadzie nie wiem czy nie lepiej po prostu nawet dociągnąć doczytać do końca sobie ten Aha, co ja mówię? Koniec księgi. To nie jest jeszcze koniec księgi. Nie, bo to jest w ogóle rozdział dziewiąty. Będzie. Sekundka. Tak, to jest, przepraszam. Tak, to to, to jest końcówka, końcówka księgi. Czyż nie jesteście, chyba że ktoś z Państwa chciałby, może przeczytać? Czyż nie jesteście w nowi, jak w przyszłości mhm. wysłanym wyrocznia Pana, czyż Izraela nie wyprowadziłem z ziemi egipskiej jak Filistynów z Kaftor, a z Kir Aramejczyków? Oto oczy moje Pana Boga zwrócone są na królestwo grzeszne i zgładzę je z powierzchni ziemi. Nie zgładzę jednak im pełny domu Jakuba, wyrocznia Pana, gdyż oto ja rozkażę i przesieję pomiędzy wszystkimi narodami ją Izraela, jak się przetakiem przesiewa, a żadne ziarnko nie upada na ziemię. Od miecza zginą wszyscy grzesznicy z mego ludu, ci, którzy mówią, nie zbliży się ani nie dotknie nas niedola. Uwolnią z niewoli lud mój izraelski. Odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać. Zasadzą winnice i pić będą wino. Założą ogrody i będą jeść w z nich owoce. Zasadzę ich na ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem, mówi Pan Bóg Twój. Dziękuję bardzo. E, to, dziękuję bardzo. E, to, jest, to jest koniec, sam koniec księgi e, Amosa. I e, e, tutaj na końcu widać to, co widać w całym Starym Testamencie. I to, co czyni Stary Testament pięknym. Yy, nadzieja. Nadzieja, którą Pan Bóg, wizja nadziei, którą Pan Bóg roztacza przed swoim narodem wybranym, przed swoim ludem, yy, w zasadzie za każdym razem. Po nie wiadomo jakich karach, groźbach yy, zawsze pozostaje nadzieja. Yy, ale to, co tutaj jest ciekawe, yy, to myślę, że ten, ten werset siódmy. Czyż nie jesteście dla mnie jak kuszyci, wy synowie Izraela, wyrocznia pana. Czyż Izraela nie wyprowadziłem z ziemi egipskiej? Absolutnie wyjątkowe wydarzenie, które uczyniło, y, które uczyniło Izraela narodem wybranym, a prorok Amos y, dalej pisze, jak Filistynów z Kaftor, a Skir Aramejczyków. Nagle prorok Amos mówi, że także inne narody skądś uwalnią. Ja jakiś no, tam na studiach czytałem księgę Amosa, teraz mnie to naprawdę zaskoczyło. W sensie nie wiem, czy nie powiem czegoś, czegoś takiego zbyt odważnego, ale tak, w moim mniemaniu, to już w tym naprawdę wczesnym proroku którego księga, którego przesłanie zachowało się w dosyć, w dosyć takim spójnym, nienaruszonym stanie, gdzie widać układ, gdzie, gdzie, gdzie myślę, że nawet takim zwolennikom bardzo analitycznych, historyczno-krytycznych badań, którzy chcą rozbijać teksty i, i, i pokazywać, że one są zlepione z jakichś fragmentów, Między którymi są setki lat. Amos jest, jest bardzo, bardzo uporządkowany, jest, jest bardzo jednolity, jednolitą księgą, i wydaje się rzeczywiście księgą dosyć wczesną. Oczywiście to później jakby jakaś szkoła prorocka Amosa proroka Amosa później zredagowała, spisała tę księgę. Ale wydaje się, że rzeczywiście Amos był, był prorokiem wczesnym I, i według mnie zaskakujące jest to, że, że ten uniwersalizm, no bo tutaj wydaje mi się, że, że to, jest, to jest bardzo ewidentne, że ten uniwersalizm bardzo szybko zaczyna u proroków się przebijać, przedostawać. Ponieważ tutaj widzimy nic innego, jak właśnie ten uniwersalizm, że niesprawiedliwości czynione przez Izraelitów nie chronią ich, mimo jakiegoś Bożego wybrania, nie chronią ich przed Bożym, Bożą karą, Bożym sądem. I to uśpienie, które, które, które Amos pokazuje, ta pycha, to że, to, że w jakiś sposób zostają zaskoczeni tym, że też będą Izraelici sądzeni przez Pana Boga, to jest jakaś przestroga, też, też myślę dla nas. I, I właśnie ta kwestia tego uniwersalizmu. Amos ma swoich naśladowców w tych wizjach zagłady, w tych wizjach sądu, jak Zajasz Joel, Sofoniasz, oni nawet właśnie jeszcze dalej się posuwają. Mm. i właśnie yy, mówi się o <śmiech> uniwersalizmie zbawienia yy, które, które późniejszy judaizm ten bliski chrześcijaństwo a potem chrześcijaństwo Jezus Chrystus yy, wprowadziło wprowadzili mówi się o uniwersalizmie zbawienia. A tutaj y, prorok Amos y, mówi także, może trochę zanim mówi o uniwersalizmie zbawienia, bo tutaj nie znajdziemy za bardzo... Tu jest ta, ta, ta różnica, ta dysproporcja jest, że y, Izraelitom jakby pokazuje tę nadzieję. Do nich y, Amos też się zwraca, y, jako do tych, którzy jednak y, mimo tego lamentu, mimo tych w zasadzie już pogrzebowych y, czynności ma szansę na nawrócenie. Nie za bardzo widać to przy innych ludach. Ale właśnie, może zanim ten uniwersalizm zbawienia nastąpił, to Amosa widać uniwersalizm sądu. Już w zasadzie u zarania tego izraelskiego profetyzmu. Pan Waldemar, coś nie ten? Coś nie tak powiedziałem? Miecz zginął wszystkich z mego ludu. No tak, tak, w sensie oczywiście, dlatego mówię o uniwersalizmie sądu, że nie tylko inne ludy, ale także Izraelici podlegają sądowi i grzesznicy z ludu izraelskiego zostaną, zostaną w jakiś sposób ukarani. Czyli można powiedzieć, że Amosna pokazuje równość wszystkich narodów wobec oczach Boga, w oczach Pana. A tego nie widzę? Ja widzę, że tu się zajmuje tylko narodem izraelskim. Z tym, że zarówno ten naród izraelski, zarówno kara będzie czekała, jak i uwolnienie z niewoli, prawda? Mhm. Ale to się zajmie wyraźnie tylko uniwersalizm. Zanim to mnie to jest późniejszy prostu. ja tu nie widzę uniwersalizm. Należy no, ale jeżeli to potraktujemy w kontekście tego, że wcześniej była mowa tylko o tych, o nie, o poganach, tak? O nie narodzie wybranym a tutaj pojawia się naród wybrany, no to ten uniwersalizm można dostrzec. Przezieje między wszystkimi narodami dom Izraela, czyli ja się zajmuję domem tak, Izraela. Tak, tak, tak. z zginą wszyscy z mego ludu. Wolnie z niewoli lud mój izraelski. To jest tylko się zajmuję ludem Izraela. Tutaj, tutaj. Ale y, ogólnie jakby y, y, od początek księgi Amosa i, i, i spora część to jest po kolei potępienia kolejnych narodów. W sensie to, to, to tutaj jakby... Mamusa, to tak. Y, tak, tak, przy, przy, tak. przy całej księdze Amosa. Tak, Wcześniej to widać tak. tak. I, zresztą, I zresztą nawet pomijając jakby całość księgi Amosa, to potępienie innych ludów, że tak powiem, no było sprawą oczywistą. W sensie to było rozumiane samo przez przeście, że inne narody i w całej Biblii to jest. Pan Bóg każe, Pan Bóg będzie osądzał, y, a właśnie trochę wyrównuje tutaj... Y, Pokazuje ten uniwersalizm to, że nie tylko oni, a właśnie tutaj się skupia na Izraelu, że i z ludu Izraela y, będą, będą, y, będą sądzeni y, krzesznicy. Ja rozumiem, że trzeba to, przeczytać całą księgę tak, no Tak, zachęcam do tego, bo, bo mówię... Y, Czyta się ją szybko, jest krótka, jest przyjemna yy, i, no, i myślę, że warto. Tak, jest spostrzeżenie, że pierwszy prorok Amos daje szansę nawrócenia tylko Izraelowi, tak? mm -hmm, tak. A jeden z ostatnich, Jonasz, idzie nawracać linię, tak? Tak tak, tak, tak? tak, tak. jakby się w historii biblijnej rozszerzała ta opcja nawrócenia, tak? tak? Tak, dlatego tak jak mówię, właśnie, wychodzimy tutaj od uniwer uniwersalizmu sądu. E, wszyscy mają szansę być potępieni, e, a kończymy, e, kończymy na uniwersalizmie zbawienia w Jezusie. E, o, to niespodziewaność, to mi się tak skojarzyło, że tutaj jest, e, w Nowym Testamencie bardzo często, e, bardzo dużo jest e, o... E, coś mo mogę pomóc? Czy... E, w Nowym Testamencie jest dużo o, e, o tym, jak... E, Dzień Pański, przyjdzie niespodziewanie i jest głównie mowa o czasie. A tutaj też, wydaje mi się, mamy do czynienia z taką niespodziew niespodziewanością tego, jak przyjdzie. Bo Izraelici są zaskoczeni tym, że przyjdzie sądzić także, także, także ich. I na koniec, jako takie, taka puenta, pierwszy list do Tesalonicza. Jakby ktoś mógł przeczytać. I to już będzie, będą ostatnie słowa tych zajęć. Nie potrzeba Wam bracia pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że Dzień Pański przyjdzie tak, jak Złodziej w Nocy. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną, i nie ujdą. Ale wy bracia nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy to jak inni, ale czuwajmy i bądźmy sześćmi. Dziękuję bardzo. Pani Mać, zachęci do przeczytania klienta za miesiąc. Tak, to może z, zachęcam, żeby przeczytać wcześniej przed wykładem, to, to będzie miało jeszcze większy sens. No i może uda się coś wysłać wcześniej, to wtedy te, rzeczywiście ta forma ćwiczeniowa taka byłaby bardziej, myślę, ciekawą. Tak. Chybo. Interesuje mnie, jakiego autora by chciał w Już patrzymy, Pamiętam, To jest z muzeum w... Joseph Mallard William Turner. Czyli <grychy> Joseph Turner. Joseph Turner? To jest romantyczny malarz angielski przecież. No, ma to